Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Adam Ostrowski. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie odtwarzacz Elektor, urządzenie polskiej produkcji firmy Integra, od dość dawna zapowiadane, dość długo oczekiwane, w tej chwili powoli wchodzące na rynek. I postaram się Państwu przybliżyć odrobinę to urządzenie, zaspokoić ciekawość i zaprezentować e, jego funkcjonalność. Na początek może o tym, co otrzymujemy. Elektor zapakowany jest w małe kartonowe pudełeczko. Po jego otwarciu znajdziemy wewnątrz e, zapakowany w bąbelkową folię e, właśnie odtwarzacz Elektor. Oprócz niego w zestawie znajduje się Mała ładowarka podróżna, mała lekka, wyposażona w złącze mini USB. Kabel transmisyjny służący do połączenia urządzenia z komputerem oraz również można wykorzystywać go do ładowania akumulatora z gniazda USB komputera. W zestawie znajduje się również karta pamięci SD o pojemności 4 GB do tego wszystkiego dołączona jest w formie takiej małej książeczki instrukcja, skrócona instrukcja tak zwana instrukcja szybkiego startu zarówno w powiększonym druku jak i braille'u. i to jest całość zestawu sam elektor urządzenie jest bardzo proste. Ma bardzo proste kształty. W zasadzie jest to regularny prostopadłościan o prostych kątach, prostych ściankach. Może jedynie boczne ścianki są odrobinę zaokrąglone. Tylna ścianka oraz lewa, prawa i dolna są w zasadzie gładkie. Nie posiadają, nie ma na nich w zasadzie nic. Górna ścianka zwana przez producenta płaszczyzną czołową wyposażona jest w gniazdo kart pamięci pełnowymiarowe gniazdo kart pamięci SD obsługujące karty pamięci SD oraz SDHC o pojemności do 32 GB Gniazdo umieszczone jest centralnie bliżej tylnej krawędzi urządzenia Nieco bardziej ku krawędzi przedniej znajdują się od lewej gniazdo słuchawkowe. Następnie prawie na środku gniazdo mini USB służące, tak jak wspominałem, do podłączenia ładowarki względnie połączenia urządzenia z komputerem. Następnie idąc w prawo malutki otworek, pod którym znajduje się wbudowany mikrofon wewnętrzny. I zaraz obok niego po prawej stronie gniazdo zewnętrznego mikrofonu. Oba gniazda, słuchawkowe i mikrofonowe, są to standardowe gniazda mini jack 3,5 mm. Płaszczyzna czołowa, płaszczyzna przednia. Niemal połowa tej płaszczyzny zajęta jest przez głośnik duży o bardzo ładnej charakterystyce dźwięku głośnik w prawym górnym rogu urządzenia znajdziemy dwie diody sygnalizacyjne czerwoną i zieloną diody te sygnalizują różnymi trybami pracy mruganiem bądź świeceniem się różne stany urządzenia dolna połowa przedniej ścianki zajęta jest przez klawiaturę. Urządzenie posiada 14 przycisków 12 przycisków w zasadzie klawiatury telefonicznej Piątka wyposażona jest w wypukły Wypukłe oznaczenie ułatwiające lokalizację i poruszanie się po klawiaturze. Nad klawiaturą numeryczną, po prawej i po lewej stronie, nad klawiszami 1 i 3 znajdują się okrągłe, lekko wypukłe przyciski. Lewy przycisk... To przycisk power, czyli włączanie i wyłączanie urządzenia. Prawy przycisk okrągły nad klawiszem z Cyfrą 3. Jest to klawisz records służący do uruchamiania i zatrzymywania, zapisywania dyktafonu. Klawisze numeryczne są mają owalny kształt bardzo dobrze wyczuwalny, o dość charakterystycznym skoku. Całe urządzenie można porównać z wyglądu może do telefonu komórkowego i odnosząc się do telefonu komórkowego jest to powiedzmy wielkość porównywalna do znanej większości Was Noki 6630 takie odnoszę wrażenie, ponieważ był to model dość szeroki. Porównując ją do mojej Noki N73, długość i grubość urządzenia jest niemal identyczna jak Noki N73, natomiast elektor jest około centymetra szerszy od e, wspomnianego modelu firmy Nokia e, całkiem fajnie leży w dłoni e, może w odrobinę zaokrąglone krawędzie e, przydałyby mu trochę i uroku i, i e, takiego bardziej ergonomicznego kształtu natomiast całość e, zamknięta jest w stalowej obudowie gładko szlifowanej, więc urządzenie jest takie metaliczno, metalicznie błyszczące, miłe w dotyku i sprawia wrażenie dość solidnego i odpornego na wszelkie upadki i tego typu ekstremalne zdarzenia, natomiast oczywiście nie polecam próbowania Takich e, zadań e, z tym urządzeniem. E, cóż jeszcze z takich informacji e, ogólnych. Urządzenie posiada wbudowanej pamięci 4 GB. E, pamięć ta wykorzystywana jest przez system operacyjny Linux, na którego bazie urządzenie e, pracuje. Syntezator mowy Iwona, który umożliwia odczytywanie plików tekstowych mową syntetyczną. Wewnętrzna pamięć uży używana jest również do zapisywania nagrań z dyktafonu. Tak producent to skonstruował, że wszystkie zapiski z dyktafonu umieszczane są na wewnętrznej pamięci urządzenia, natomiast zewnętrzna pamięć w postaci karty e, pamięci wymiennej <śmiech> wykorzystywana jest do przechowywania e, książek czy materiałów w formacie audio, e, książek w formacie DAISY e, oraz plików e, tekstowych. Urządzenie bez założonej karty nie uruchomi się, będzie zgłaszało komunikat, kilkakrotnie zgłosi komunikat braku karty pamięci, po czym samoczynnie się wyłączy. Tak więc przed uruchomieniem urządzenia należy taką kartę wsunąć w gniazdo do tego przeznaczone. Jak wspomniałem, karta taka znajduje się w zestawie firmowym Kartę przed użyciem dobrze jest odpowiednio przygotować na karcie należy założyć trzy główne katalogi nazwać je należy kolejno audio DAISY oraz TXT i w tychże katalogach należy umieszczać odpowiednio posegregowaną zawartość Umieszczenie, nazwanie tych katalogów w inny sposób, bądź nieprawidłowe umieszczanie plików na karcie może spowodować, że urządzenie ich nie zobaczy, nie będzie w stanie ich odczytać. Wewnątrz tych głównych katalogów mogą znajdować się podfoldery, urządzenie będzie je widziało oraz będzie w stanie odczytać ich nazwy. To tyle z takich wiadomości ogólnych. E, spróbujemy uruchomić urządzenie i pokrótce zaprezentować jego możliwości. E, uruchamiamy urządzenie, jak wspomniałem, lewym okrągłym przyciskiem znajdującym się po lewej stronie przedniej e, ścianki urządzenia mniej więcej w połowie e, długości nad klawiszem numer 1. Naciskamy Krótko przytrzymując, około sekundy, eee, uruchamianie się urządzenia chwilkę trwa, sygnalizowane jest zapalaniem się obydwu diod elektor gotowy do pracy. i po chwili Bliki elektor tekstowe. zgłasza się Iwony. znanym wszystkim głosem Jacek z syntezatora Iwony. Podczas pracy urządzenia cały czas mruga sobie zielona diodka w prawym górnym rzędzie. Iwona gotowa. Ponieważ uruchomiliśmy urządzenie w katalogu z plikami tekstowymi, automatycznie zostały one wczytane przez syntezator. Oznajmiane jest to komunikatem Iwo inicjalizowania Iwony. Po komunikacie, Iwona gotowa, urządzenie jest gotowe do odczytu plików eee, może króciutko na temat e, funkcji poszczególnych przycisków jak wspomniałem górne okrągłe przyciski lewy to uruchamianie i wyłączanie urządzenia, prawy e, uruchamianie i zatrzymywanie zapisu dyktafonu przycisk numer 1 służy do poruszania się e, po poszczególnych e, katalogach głównych urządzenia. Przycisk 3 również na, z, służy do poruszania się po katalogach w kierunku przeciwnym. E, dwójka uruchamia odtwarzanie, zatrzymuje odtwarzanie, wstawiając automatycznie zakładkę. E, trójką można również e, uruchomić odczyt e, od nie od początku danego pliku, a od miejsca, w którym został on poprzednio zatrzymany, czyli od wstawionej zakładki. Czwórka i szóstka przeskakuje po kolejnych plikach w danym katalogu. Siódemka i dziewiątka porusza, się, porusza nas po poszczególnych katalogach, podfolderach w danym katalogu. 8 i 5 jest to potencjometr głośności, 5 podwyższa głośność, 8 głośność zmniejsza. Klawisz gwiazdka 0 i hash e, służą do wywoływania e, funkcji specjalnych e, oraz e, są to jakby klawisze gwiazdka, zwłaszcza jest e, można powiedzieć klawiszem modyfikatora e, służącym do wywoływania e, części komend zaawansowanych. No to spróbujmy odczytać sobie jedną z książek w formacie tekstowym, którą e, umieściłem na karcie pamięci. Wcisnąłem klawisz numer 2. Mam nadzieję, że nie wyleciało ci to z pamięci. Wysoka dziewczyna wstała, uśmiechając się, ale Czy jest Skąd ta pewność, że go zamordowano? Miejscu, w którym Poprzednio zakończyłem odsłuchiwanie tegoż pliku, więc spróbujemy Suworow, przejść na następny plik. Jest to w książka Wiktora Suworowa pod tytułem Akwarium. <śmiech> I spróbujmy teraz uruchomić odczyt książki od początku. Wcisnąłem klawisz 2. Wiktor Suwarowa Akwarium tłumaczył Andrzej Miatkowski dla Tani Prolog. Mamy bardzo prostą zasadę rubel za wejście. Dwa Aktualnie urządzenie wyjście, odtwarza to znaczy, że ze standardową prędkością ustawioną trudno, przez producenta, ale ją zaletą dla regu wyjście, przez kom dla z zaletą elektora jest możliwość regulacji szybkości odtwarzania. Płynnie podczas odtwarzania klawiszem 7 oraz ale 9 możemy Prędkość odczytu zmniejszać i zwiększać. Spróbujmy teraz spowolnić i syntezę. Na Naciskam ścianę. siódemkę. W tej chwili odczyt jest najwolniejszy. Ogromnego bezkresnego na teraz spróbujemy przyspieszyć do poziomu maksymalnego sięgającym horyzontu. W dole prosto pod nogami labirynt wysypanych piaskiem, dróżek wijących się pomiędzy sprężystymi ścianami czaków. potężny, betonowy młynarzony, gestą siedzią lub chociażastkę. Roznie tego na małych izolatorach. Oddziela zielony paku od zielonej trawy lotniska. oto on, siwy pokazuje, wysoki. wysoki. W tej Może chwili, się chwili to syntezator grzy. czyta. Krawa wygląda z maksymalną dach. Dach się prędkością, prawa Albo jak stał się średnik parowiec, Ma nic z Z okracznym kuminem. Z pomina wybuła lekki. Przejrzysty dymek jest dość zrozumiałe, aczkolwiek myślę, że maksymalna prędkość. nie jest. Trudno byłoby czytać ze zrozumieniem z przyjemnością. Przy tak dużej prędkości, może sprawdzić. Przemyślenia I teraz już miał absolutnie zrozumiałe i Cię bardzo ładnie idzie, ee... i się w tekst w jest odczytywany. Spróbujmy wywołać informację na temat pliku, który jest aktualnie czytany. W tym celu naciskamy gwiazdka 8. Dźwięku nie. numer 2. Aktualne wkrada. 68. 19.111. 42, liczba utworów. Po wciśnięciu gwiazdka, gwiazdka 8 urządzenie informuje nas o tym, ile utworów jest w danym katalogu. Akurat pliki tekstowe są dwa. Obecnie odczytywana książka jest druga z kolejności i posiada 16 tysięcy ileś tam Ale Elektor w przypadku plików tekstowych Twarz, odeł, o przekazuje nam informacje o wdół, ilości fraz w dokumencie i w ten wdół, sposób kranera, można się m.in. po tym tekście poruszać. Spróbuję to zademonstrować. Wciskamy kombinację gwiazdka wdół, 5. Elektor zakomunikował nam odtwarzaj od. I w tej chwili możemy wprowadzić z klawiatury numer frazy, do której urządzenie ma przejść. Jak wspomniałem, plik miał, zdaje się, 16 100, kilkadziesiąt fraz, więc spróbujmy przejść do frazy na przykład 100. 1, 5, 1, 0, 0. I potwierdzamy hash. Nie wywalono. Prany z dnia chwilowo zawierżony. Cały potok zdobytej tej dokumentacji płynie do akwarium inny z Większość wydaje się. Utwór numer 2. Aktualna fraza. 15 tysięcy 103. Liczba faz 19 10 <grym> 19 140. Dwa. Dwa <grym> nic nie trzeba robić? Wszyscy Czyli... się. Rozwisuł, bez ręki o to nie ...przeskoczył To do e... miejsca, i w, kacernie, w tam, którym w w Wtedy w zadaliśmy, i teraz zatrzymałem odtwarzanie cyfrą 2. Tak mniej więcej wygląda czytanie plików tekstowych. Jak wspomniałem, cyf cyfrą 2 zatrzymujemy, rozpoczynamy i pauzujemy jakby odtwarzanie. Jeżeli teraz przejdziemy do innego pliku, po kolejnym wczytaniu tejże książki. Wciskając cyfrę 3, będziemy mogli rozpocząć czytanie od punktu, w którym wcześniej odczyt został zatrzymany. I tak mniej więcej wygląda czytanie plików tekstowych przez lektora. Jeszcze jedną rzecz myślę, powinienem zaprezentować, a mianowicie. W tej chwili syntezator jest jak przyspieszony. Dziś, aby szybko wrócić do rady. prędkości standardowej, wciskamy dwa razy pomysłu. szybko gwiazdkę. Ale odda, mogę I urządzenie wróciło do standardowej prędkości. Spróbujemy jeszcze raz dynamii. przyspieszyć go są maksymalnie. Wciskam i trzymam nie, dziewiątkę. Zresztą mógłbym ci też sprzątnąć jakiś pomysł. Piekiel nie potrzebuje teraz pomysłów. Nie boisz się. Ani trochę. Na próżno. Suforów. Na różno. I jest teraz takie wciskamy dwa dnia. razy szybko No to co? Może na dupy. Już późno. Mikołaj czu. Najlepsza pora. Chodź. I wróćmy do standardowej że pędkości. Możemy się. go podgłośnić Chodź. jeszcze. W ogóle nie mam nic przeciwko temu, żeby rzucić okiem na dziewczynki. To jest Wcale się go Nie boję. boję. Chociaż ma się za zwierzę. I Wyciszamy klawiszem 8. Płynnie ścisza w tej chwili. Jest ledwo słyszalny. drodze. Jestem bardziej zwierzęciem niż on. Mam normalnie rozwinięty instynkt rozrodczy i wcale nie gorzej. Instynkt zachowawczy, który mi odpowiada. Zatrzymujemy odczyt pliku tekstowego. I przechodzimy, e, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, e, tak jak wspominałem, cyfrą 4 i 6 możemy skakać po plikach, które znajdują się w aktualnie wybranym folderze, e, względnie... Jeśli tych plików jest więcej, możemy użyć kombinacji gwiazdka 4, gwiazdka 6 do e, przeskoczenia e, do pierwszego pliku w danym e, folderze, mm, gwiazdka 4, natomiast gwiazdka 6 do ostatniego pliku znajdującego się w danym podfolderze. E, teraz wcisnę 1. Książki w formacie DAISY. I przeszliśmy. John Maxwell Kutsir. Hańba. Tłumaczył Michał Kłobukowski. W tej chwili przeszliśmy ta, do katalogu. Książek Wydawnictwo, Daisy. Znak. Kraków 2003 rok. Nagranie zakładu nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Y po przejściu do folderu z książkami DAISY, jak słyszeliście, odczytywany jest pierwszy wczytany podfolder. Oczywiście książki w katalogu DAISY umieszczamy w osobnych folderach. Co myślę jest zrozumiałe. Poruszać się po tych folderach możemy siódemką i dziewiątką, jak również kombinacją gwiazdka 7, gwiazdka 9 możemy szybko przeskakiwać między pierwszym folderem na liście a ostatnim folderem na liście. Odczyt tych plików również może być z różną prędkością, różną głośnością i urządzenie obsługuje wszystkie dodatkowe funkcje formatu DAISY. Możemy w tej chwili wybrać odczyt ciągły albo odczyt po odcinkach, robiąc czytanie po odcinku, wciskając klawisz 0, przeskakujemy z czytania po odcinku, czyli urządzenie po zadanym odcinku zatrzyma się, czytanie ciągłe. albo czytanie ciągłe, czyli do momentu, aż nie zostanie cała książka przeczytana, względnie ręcznie nie wyłączymy urządzenia, cały czas będzie pracował klawiszem H wybieramy sobie poziomy i różne opcje dodatkowe związane z formatem DAISY akurat nie znalazłem jakoś specjalnie zaawansowanych książek DAISY w swoich zbiorach tutaj mamy możliwość poruszania się chyba tylko po stronach i po stronach jeszcze po czym? poziom stron. Poziom pierwszy Poziom pierwszy i poziom stron. Poziom pierwszy y, polega na poruszaniu się, właściwie możemy skoczyć tylko z początku na koniec y, tej akurat książki, natomiast poziom stron pozwala nam y, przeskakiwać y, po y, kolejnych stronach dokumentu. Y, Elektor posiada również y, funkcję sprawdzania danych o książce zaraz to zaprezentuję oraz umożliwia przeskakiwanie albo do zadanego czasu albo do zadanej strony spróbujemy to zaprezentować uruchomię odczyt książki John Maxwell i teraz Anime. klawiszem, który już wcześniej używaliśmy Tłumaczył. w plikach tekstowych, czyli gwiazdka 8, Czyta, uruchamiamy informację o, e, o danej książce. Kraków, liczba stron 177, bieżąca strona 1, aktualny czas 17 sekund, całkowity czas trwania 8 godzin. 40, 4 minuty, 5 sekund, 2003 rok. Po odczytaniu tego nagranie komunikatu zakon, o nagranie, wydań, e, zawartości książki, e, automatycznie powracamy do czytania książki. Próbujemy teraz przejść roku. do to jeden z konkretnej strony. W, w, wybieramy sekwencję w gwiazdka zero. Został le... numer strony. E, urządzenie prosi nas o podanie numeru strony. Przejdziemy może na stronę 111. 1, 1. Trzy jednki i zatwierdzamy klawiszem. H. Nie możemy powierzyć wymiaru sprawiedliwości firmom ubezpieczeniom. Liczba Sprawdzamy. stron. Sprawdzamy. 177. Bieżąca strona. 111. Aktualny czas. Godzina 5. 20 4 minuty 58 sekund całkowity czas trwania 8 godzin 44 minuty 5 sekund no ja to nie ich sprawa jak słyszeliście pan dostaniesz swoje zostaliśmy przeniesieni dokładnie Nawet w miejsce, nie które zażądałam. Teraz spróbujemy Trzeba, przenieść się do konkretnego Najlepiej czasu w dokumencie. Gwiazdka, nowe, do Gwiazdka 5 nam to umożliwia. Elektor zakomunikował nam odtwarzaj od i teraz możemy wpisać czas, do którego mamy się, mamy zamiar przeskoczyć. Um, Czas podajemy w formacie godziny, minuty, sekundy, czyli jakby musimy podać 6 cyfr powiedzmy, chcemy się przenieść do 56 minuty książki, czyli trochę się cofnąć. W takim razie wpisujemy 0,0 godzin 56 Iść. minut i dajmy na to 10 sekund. Zatwierdzamy hasz. Usta oczy. Daje się położyć na łóżku. I, I momentalnie nawet mu to ułatwia podnosząc ręce, a potem jesteśmy. przenikają ją chłodne dreszcze, gdy zostaje naga, natychmiast zaszywa się w dość ciekawym momencie kołdę, powieści. W swoim eee, i obraca Sprawdzimy, się czy... Liczba stron. 177 Bieżąca strona. 21 Aktualny czas. 56 Minut. 20 8 sekund całkowity czas trwania 8 godzin 44 minuty 5 sekund Niestety komunikaty są odczytywane dosyć wolno. One są proporcjonalne do ustawionej prędkości odtwarzania. Moim zdaniem komunikaty, przynajmniej prędkość odtwarzania, odtwarzania komunikatów powinna zostać... Użytkownik powinien mieć wpływ na to, żeby powiedzmy, sam dokument był odczytywany wolno, ale komunikaty powinny być odczytywane szybciej. Teraz spróbujemy zwolnić lektora, bo tutaj też mamy taką możliwość, żeby książka była odczytywana wolniej. Ale kiedyś. ogarnia go takie że przez chwilę siedzi teraz jest taki ospały, trochę zmęczony. A teraz spróbujemy dodać mu trochę wigoru pomyłka. Dziewiątka Wielka pomyłka Jest pewien, że Melanie dokładnie w tej samej chwili usiłuje obmyć się z tej pomyłki. Z niego. Widzier na ofecce prany wchodzi w z zamkniętymi oczami na piczka. Co też chętnie założyłby się w chłopienie. Obieta z krecowałymi nogami ubrana rozsądne kościół mi jako i wchodzi do domu. I Czy obecnie smulka jest z, z maksymalnym i z szybkością I spróbujemy przywrócić. Standardową prędkość odczytu dwa razy gwiazdka. i jesteśmy pojawia się przez On raz po raz ale nikt nie na czarno, od stóp do głów, w czarnej? Możemy czapeczny. zapauzować e, odczytywanie książki, e, i klawiszem, jak wspominałem, w przypadku książek Daisy, klawiszem H e, przeskakujemy po e, opcjach dodatkowych, czyli tam zmieniamy poziom e, dokumentu. Poziom stron. E, przeszedłem na poziom stron, i w tej chwili klawiszami 4 i 6 możemy myślisz, że to dobry pomysł. Mówisz, że praca na przykład jest dla jest po kolejnych stronach. w czarnej skórze. Nie odezwą się. Nie to prawda, gry, numer strony jest, nie to, jest odczytywany. Się Uruchamia się początek zawartości danej strony. Sprawdzenie numeru strony, na której się aktualnie znajdujemy, możliwe jest tylko i wyłącznie komunikatem podczas odczytywania. Możesz nagrywać jeszcze przez 87 godzin 26 minut 42 sekundy. Ponieważ uruchomiłem gwiazdka 8 przy zatrzymanym odczytywaniu książki, Elektor poinformował nas, ile czasu możemy jeszcze nagrywać dyktafonem. Jak słyszeliście, jest to prawie 9 godzin. Jest miejsca na prawie 9 godzin nagrania z dyktafonu. Uruchamiam odczyt książki. Gwiazdka 8. 77, Niestety nie ma komunikatu, 20, który umożliwiałby 7, sprawdzanie tylko czas, numeru godziny, strony, pierwsza, czy tam 20, tylko godziny. Minut, jakby 50, musimy wysłuchać sekund. całego komunikatu. Możemy ewentualnie rano, gdy zaczynają zatrzymać odczyt komunikatu i uruchomić dalszy, dalszy odczyt. Jak się czujesz, pyta wzruszenie ramion. Coś się stało? Spróbujmy teraz zatrzymać i teraz przejdziemy do następnej książki Daisy. Jak wspominałem, przy zatrzymanym odczycie po kolejnych książkach poruszamy się klawiszami 7 i 9. Wcisnąłem dziewiątkę i przeszedłem do drugiej książki, która znajduje się na karcie pamięci. I lektor automatycznie przeczytał nam nagłówek tytułowy. Kolejne wciśnięcie Biuletyny dziewiątki. I przeskoczyliśmy do biuletynu informacyjnego Trakt, który również umieściłem na karcie pamięci. I teraz sprawdzimy... Poziom pierwszy. W przypadku biuletynu informacyjnego Trakt nie mamy możliwości poruszania się po stronach. Mamy tylko y, poziomy Daisy pierwszy i drugi. Y, możemy teraz... Poziom drugi. Poziom pierwszy. Y, klawiszami 4 i 6 możemy... Informacje techniczne. Y, ...poruszać się po poszczególnych y, elementach spisu treści. Spis treści. Jeden. Słowo do czytelników. Poszczególne artykuły. 2. Stanisław Gotowski. Co ludzie wiedzą o nas? Co my? 3. Juka. W obliczu rynku pracy. 4. Zofia Krzemkowska. 130 lat. Przejdziemy na poziom drugi. Poziom drugi. 5. Łukasz Spartyka. Literatura w słuchawkach. Nie tylko dla niewidomych. Bez papieru, ale też bez monitora. 6. z I tak pokrótce wygląda odczyt książek Daisy. W taki sposób elektor umo umożliwia nam właśnie odczytywanie i poruszanie się po tych dokumentach. W tej chwili odczyt jest zatrzymany, więc klawisz 1 i 3 pozwala przenieść się do kolejnych katalogów głównych. Wciskam jedynkę i jesteśmy w 2 audio. Aktualnie jakby pierwszym podfolderem w katalogu audio jest katalog z muzyką. Katalog folder z muzyką nazywa się Ballady 2. Nazwę tego folderu Elektor nam przed momentem właśnie odczytał. I spróbujemy uruchomić odtwarzanie muzyki. Co prawda no, nie będziecie za bardzo chyba w stanie ocenić jakości odtwarzanej muzyki z głośnika Elektora ze względu na to, że no, zapis jest e, mikrofonowy e, taki jaki jest. Natomiast e, no, zapewniam, że muzyka e, brzmi dość przyzwoicie z tego głośnika wbudowanego, natomiast po zastosowaniu słuchawek odczyt jest, odsłuch jest naprawdę bardzo ładny, dość duży zakres głośności, także myślę, urządzenie całkiem dobrze nadaje się do słuchania muzyki. W chwili obecnej nie ma w elektorze żadnych dodatkowych uzdatniaczy dźwięku jakiegoś korektora umożliwiającego redukcję czy podbicie pewnych częstotliwości. Myślę jednak, że w przyszłości w kolejnych wersjach oprogramowania tego rodzaju gadżety z całą pewnością mogą się pojawić. Spróbujemy uruchomić odsłuchiwanie muzyki. I tutaj również możemy spowolnić sobie przyspieszyć I powrócić do standardowej prędkości szóstka, Steel Dead Kolejny utwór klawiszem podczas odsłuchiwania muzyki, klawiszem 1 i 3 możemy płynnie przewijać utwory MP3 oczywiście. Gwiazdka 8. Utwór numer 8. Aktualny czas 1 minuta 17 sekund. Całkowity czas trwania 3 minuty 12 sekund. Liczba utworów 17. Mm, gwiazdka 8. Odczytuje nam informacje o zawartości folderu, o aktualnym czasie odtwarzania i całkowitym czasie danego utworu. No niestety elektor jeszcze w chwili obecnej nie posiada umiejętności odczytywania tagów z plików MP3. Myślę, że to również w przyszłości zostanie przez producenta uwzględnione. I elektor z całą pewnością będzie w stanie odczytywać um, informacje o tytule wykonawcy, o ile będą one zapisane um, w informacjach wewnątrz pliku. E, możemy również skakać do zadanego czasu w utworze. Spróbujmy, spróbujmy to zrobić. Utwór miał tam 3 minuty z kawałkiem, w związku z tym Przejdziemy na przykład do 3 minuty i 10 sekundy 0.0 e, e, czyli 0.0 godzin, 0,3, 0,3 e, minuty yep. zero. i 10 sekund. hash zatwierdzamy <głos> i akurat dotarliśmy do tego miejsca e, i tak mniej więcej brzmi e, od muzyki nie ma za dużo niskich e, tonów e, w kolejnej wersji oprogramowania, która lada dzień ma się ukazać e, z tego co wiem ma się właśnie odrobinę poprawić jakość dźwięku, która tak czy inaczej jest naprawdę bardzo przyzwoita z tego wbudowanego głośnika, natomiast jeszcze właśnie cały czas trwają prace nad udoskonaleniem jakości odtwarzania. Spróbujmy przejść do kolejnego podfolderu, tym razem będzie to... Jakaś katalog książka, podstawowy. katalog podstawowy, katalog na margines błędu. I teraz lektor odczytał nam nazwę katalogu, e, czyli e, nazwiska autora i tytuł książki. I spróbujemy wczytać książkę i ją słuchać. Margines błędu. Też ma dwunasta. Ścieżka druga. Taśma 12, ponieważ wcześniej najprawdopodobniej zatrzymałem właśnie na pliku numer 12. Akurat ta książka nie ma zbyt dobrej jakości dźwięku. Spróbujemy następną. Katalog 2. Katalog podstawowy. Lista jest pusta. Czyli w katalogu podstawowym w książkach nie mamy nic. E, czyli e, wygląda na to, że w, e, wprowadziłem tylko dwa e, katalog z muzyką i tę jedną książkę. E, odtwarzanie jest zatrzymane, więc e, przeskoczymy sobie od dyktafonu. do nagrania dyktafonu. Nie ma żadnego nagrania katalog dyktafonu. Podstawowy. Nie nagrywałem jeszcze niczego. Znaczy, nagrywałem, ale nagrania zostały skasowane. No, przyznać należy, że dyktafon nie jest mocną stroną elektora w chwili obecnej. Mikrofon wbudowany jest bardzo czuły. Wszystkie dotknięcia obudowy, wszystkie przesunięcia palca są przez niego bardzo mocno zbierane. E, zbierana jest również bardzo dobrze, zbierane bardzo dobrze jest również otoczenie, e, natomiast niestety nagranie jest bardzo mocno zaszumione, e, z tego co wiem w kolejnej wersji oprogramowania, jak już wspominałem, ma się ono ukazać lada dzień, e, te szumy mają zostać mocno zniwelowane i jakość nagrań z dyktafonu ma ulec poprawie. To cały czas jest jakby dopracowywane, natomiast w chwili obecnej mam wrażenie, użyteczność tego dyktafonu jest mocno ograniczona przez to właśnie, że szumy nagrania są bardzo duże. Spróbujemy testowo coś nagrać i odtworzyć, może będziecie w stanie jakoś tam ocenić sami jakość tego nagrania. Jak wspominałem, start i stop zapisu dyktafonu odbywa się przy pomocy prawego klawisza nad cyfrą 3 jest to mały, okrągły, lekko wypukły klawisz pierwsze naciśnięcie startuje i powoduje wygenerowanie jednego piskliwego sygnału natomiast dwa piknięcia przy kolejnym wciśnięciu oznaczają E, zatrzymanie nagrywania Start dyktafonu następuje z pewnym opóźnieniem <śmiech> trudno mi ocenić dokładnie, nie, nie mierzyłem tego opóźnienia ale e, no jest pewne opóźnienie od, mom, od e, momentu wciśnięcia startu zapisu do e, momentu kiedy faktycznie nagranie e, zaczyna się zapisywać No to spróbujmy Dyktafon piknął, czerwona dioda zapaliła się stałym światłem. Dyktafon w tej chwili nagrywa. Trzymam urządzenie przednią ścianką w kierunku ust, tak więc mikrofon nie jest skierowany bezpośrednio na mnie. Jest około 15 cm od, ode mnie i skierowany bardziej w górę niż w moim kierunku spróbujmy to zmienić, odwrócę elektora w tej chwili mikrofon jest mniej więcej 15 cm przed moimi ustami prosto skierowany w kierunku mojej twarzy obracam go z powrotem mikrofonem w górę przednią ścianką w moim kierunku i zatrzymuję nagrywanie Eee, piknął dwukrotnie, a właściwie nawet trzykrotnie eee, nagrywanie zostało zatrzymane, diodka sygnalizacyjna zgasła spróbujemy teraz to odtworzyć wciskam klawisz numer 2. dyktafon piknął eee, czerwona dioda zapaliła się stałym światłem eee, dyktafon w tej chwili nagrywa eee, trzymam urządzenie eee, przednią ścianką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 Prosto skierowany w kierunku mojej twarzy obracam go z powrotem e, mikrofonem w górę przednią ścianką e, w moim kierunku i zatrzymuję nagrywanie. No i tak właśnie wygląda zapis z dyktafonu. E, głośność, e, jak wspomniałem, czułość mikrofonu jest dosyć duża, także e, z odległości powiedzmy 15 cm czy nawet 20. Głos osoby mówiącej jest bardzo wyraźny i głośny, natomiast towarzyszy mu tło takiego bardzo mocnego szumu, tak jakby zapis odbywał się w no, mocno hałaśliwym pomieszczeniu te szumy otoczenia i, i, i, i szumy tła mają zostać w przyszłości wyeliminowane. Aby skasować nagranie, wciskamy gwiazdkę, potwierdzamy hash. Aby skasować nagranie i jeszcze raz musimy Skasowano. i jeszcze raz musimy potwierdzić gwiazdką, wtedy nagranie faktycznie zostaje skasowane. I to w zasadzie e, wszystkie e, katalogi, wszystkie główne funkcje e, urządzenia. Pokrótce, mam nadzieję, e, w dość precyzyjny sposób e, je Wam zaprezentowałem. Pozostaje jeszcze omówienie e, kilku pozostałych funkcji, a mianowicie... Urządzenie może być aktu aktualizowane samodzielnie przez użytkownika na stronie internetowej www.elektoreupl. W zakładce pliki do pobrania znajdują się uaktualniane pliki firmwareu plik taki należy pobrać, rozpakować, przenieść do urządzenia i wykonać procedurę aktualizacyjną i po wykonaniu tej procedury urządzenie jest zaktualizowane. Poza tym gniazdo USB nie jest w ciągłym użytku, jest jakby wyłączane po to, by oszczędzać energię, elektor wyposażony jest w wewnętrzny akumulator, który pozwala na około 12 godzin pracy, według zapewnień producenta są to prawdziwe dane, no ja jeszcze nie miałem okazji sprawdzenia tego w rzeczywistości. Ehm. Aby e, po podłączeniu do komputera elektor widziany jest jako dysk zewnętrzny, z tym, że widziana jest jakby jed, e, przy jednym podłączeniu widziana jest tylko jedna część pamięci, czyli albo wbudowana pamięć wewnętrzna, albo e, karta pamięci podłączona do elektora. Zmiany tego parametru dokonujemy kombinacją e, gwiazdka 0 i 1, by wywołać pamięć wewnętrzną, gwiazdka 02, by wywołać pamięć karty, zawartość karty pamięci. Po odłączeniu urządzenia samoczynnie się restartuje. Możemy również, e, możemy również e, odczytać sobie zawartą w Elektorze pełną instrukcję obsługi. E, instrukcja ta jest fabrycznie wgrana do wewnętrznej pamięci urządzenia, aby przejść Włączam do... Aha, za długo mówiłem, a Elektor, e, ponieważ ma wbudowany tryb oszczędzania energii, e, wyłączył się w tej chwili samoczynnie. Więc go jeszcze raz włączę, przyciskam i chwilkę przytrzymuję przycisk power. Urządzenie wystartowało. Za chwilę się odezwie. Elektor gotowy do pracy. I teraz... Przejdziemy, elektor może jeszcze tutaj wspomnę, że elektor uruchamia się w miejscu, w którym byliśmy przed jego wyłączeniem i parametry szybkości odtwarzania zostają zapamiętane do momentu, kiedy nie zresetujemy ich dwukrotnym naciśnięciem gwiazdki do poziomu podstawowego. Te parametry są zapamiętywane. Teraz przejdziemy sobie do trybu pomocy. W tym celu wciskamy gwiazdkę i dwa razy szybko 0. Elektor pomoc. 01 informacje ogólne. W tej chwili jesteśmy w informacjach ogólnych w trybie pomocy. Klawiszami 4 i 6 możemy przeskakiwać po kolejnych 0, 1, informacje ogólne Po 0, kolejnych 2, rozdziałach pomocy. 0,2 opisu rządzenia. 0,3 funkcje klawiszy. 0,4 czynności podstawowe. No i spróbujmy uruchomić sobie odczyt czynności podstawowych. Część czwarta. Czynności podstawowe. Zanim przystąpisz do słuchania książek i nagrywania troszeczkę. notatek, upewnij się, że elektor ma włożoną kartę pamięci oraz sprawdź, czy stan naładowania akumulatora pozwoli Ci wykonać wszystkie zamierzone operacje. Zadbaj też, żeby przechowywać urządzenie w odpowiednich warunkach. Punkt pierwszy. Pamięć zewnętrzna. Nośnikiem pamięci zewnętrznej jest karta SD o pojemności 4 GB dołączona do standardowego zestawu. Odzługuję kartę STL-SDHC o pojemności do 32 GB. Karta tego typu to prosokon z dwiema krawędziami wyraźnie dłuższymi. Ściętym coś jednym narodnikiem mistykami. Zajmując się jedno z po jednej stronie. Kartę umieszczasz w złączu. Standardowej brądkości. się na środku czołowej krawędzi obudowy. Jeśli chcesz podłączyć nośnik pamięci, trzymaj kartę pionowo. I to w zasadzie tyle na temat e, tego urządzenia. Jak zapewnia producent... E, cały czas trwają prace nad udoskonaleniem firmware'u, nad dodawaniem kolejnych nowych funkcji. Projekt zapowiada się dość ciekawie. Myślę, że w przyszłości elektor będzie jeszcze lepszy. Na chwilę obecną sprawuje się, mam wrażenie, całkiem stabilnie. Nie udało mi się go ani zawiesić, ani wykonać jakiegoś ruchu, który spowodowałby odmowę współpracy. Mam nadzieję, że tą prezentacją przybliżyłem Wam chociaż odrobinę to urządzenie i nabraliście odrobinę własnej opinii na jego temat. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki podcastu.